Polska roku 1975. Powstało 49 województw w miejscu dotychczasowych 17. Wprowadzono dwustopniowy podział, zostały gminy, zniesiono powiaty. Szopen to jest po prostu wszystko. To jest życie. Wszystkich jego przejawach. Krystian Zimmermann wygrał konkurs szopenowski. Oddano do użytku dworzec centralny w Warszawie. Miały miejsce premiery nominowanego do Oscara filmu Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy, spektaklu Umarła Klasa Tadeusza Kantora, a także prapremiera sztuki Sławomira Mrożka Emigranci. Zorganizowano pierwszy po wojnie Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, także kolejny, drugi już festiwal polskich filmów fabularnych. Ale to rok przełomowy w dekadzie Gierka. We wrześniu 1975 roku Komitet Centralny PZPR przygotował wytyczne do zmiany konstytucji, do której miały zostać wprowadzone zepsy o socjalistycznym charakterze państwa, PZPR jako przewodniej sile narodu, przyjaźni z ZSRR. Powodowani troską obywatelską uważamy, że konstytucja i oparte na niej prawodawstwo Powinny zagwarantować przede wszystkim... 59 intelektualistów napisało list protestacyjny, a episkopat wyraził zaniepokojenie wobec zmian konstytucji. W styczniu 1976 roku tym razem 101 ludzi kultury wystosowało memoriał wyrażający sprzeciw wobec projektowanym zmianom, jednak jeszcze przed marcowymi wyborami do Sejmu parlament 10 lutego 1976 roku zatwierdził te poprawki. 3 maja powstało konspiracyjne Polskie Porozumienie Niepodległościowe Zdzisława Najdera. Zapowiedziane w czerwcu przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżki cen żywności doprowadziły do strajków i zajść ulicznych w wielu miastach. Największy zasięg miały w Radomiu, Ursusie i Płocku. Po brutalnym stłumieniu protestów ich uczestnicy byli represjonowani. Zaczęto organizować dla nich społeczną pomoc finansową. 23 września powstał Komitet Obrony Robotników. Byłem obserwatorem jednego z procesów robotników russuskich. Poeta Stanisław Barańczak. Widziałem jak to wygląda, ile tam jest niesprawiedliwości, sprawiedliwości jest krzywdy ludzkiej. Stałem się właśnie wtedy w tych dniach członkiem KOP. W Londynie przetasowania. Sformowano nowy rząd Kazimierza Sabata i odsłonięto pomnik katyński, pierwszy taki w jednej ze światowych metropolii. Dziś o Polsce w latach 1975-76, czasie powstania Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, sukcesów naszych sportowców na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, także dużej aktywności dyplomatycznej Polski, podpisaniu aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, spotkania Edwarda Gierka z kanclerzem RFN Helmutem Schmidtem wizyty prezydenta USA Geralda Forda w naszym kraju. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Czyli zaczynamy, panie profesorze, okres załamywania się dekady Gierka. Jest taka krzywa gałsa, która pokazuje ten moment szczytowy, a potem to już lawina w dół i to jest ten moment... Pewnie można by tak powiedzieć i zaszczyt znać, nie wiem, może gdzieś jesień 75, kiedy Krystian Zimmerman, cudowne dziecko Śląskiej Akademii Muzycznej, wygrywa w tak błyskotliwy sposób konkurs szopenowski, jak się to prawie nigdy nie zdarzało, czy kiedy rozpoczyna pracę Rafineria Gdańska, by sięgnąć do dwóch bardzo odległych od siebie zjawisk z życia kulturalnego i życia ekonomicznego, które zdawały się zapowiadać rzeczywiście Piękne sukcesy. To jest czas, kiedy na ekranach polskich kin jest Ziemia Obiecana, Andrzeja Wajdy, kiedy już nie ma co prawda z nami Konrada swinarskiego najwybitniejszego reżysera teatralnego, bo zginął właśnie w 75 roku w lipcu w katastrofie lotniczej. Na Bliskim Wschodzie, ale przecież grane były wciąż jego najwspanialsze spektakle. Dziady w Teatrze Starym Wyzwolenie. To jest rzeczywiście taki moment, kiedy wydawało się jesteśmy blisko jeszcze tego szczytu epoki Gierka. W 76 roku można by wspomnieć jeszcze z tych takich błyskotliwych sukcesów, które przeżywało społeczeństwo. Olimpiadę w Montrealu. Kiedy zachwycaliśmy się skokami pierwszy raz naszych później przez tyle lat dominujących w tej dyscyplinie skoczków o tyczce, czy skokami wzwyż Jacka Wszoły, wtedy młodziutkiego, sympatycznego zawodnika, czy ostatnim wielkim, imponującym triumfem Ireny Szewińskiej, bijącej fenomenalny rekord świata na 400 metrów. Znów znakomity występ polskiej reprezentacji na Olimpiadzie, ostatni tak wspaniały występ chyba jego ukoronowaniem jest złoty medal siatkarzy na olimpiadzie też niesamowity sukces ja już nic nie mówię, popatrzcie oto oni i Wagner prawdziwy szarlatan który powiedział interesuje mnie tylko złoto Doktor Siedziok potężnego stukilowego, wójtowicza obnosi po boisku może dostać przepukliny sam leczy niej swoich podobiecnych. i Wagner całuje wszystkich po kolei Powiedział złoto i jest złoto. Polska złotym medalistą. Każdy, kto pamięta tamtą Olimpiadę, pamięta tamten mecz. To niesamowite 3-2 w finale przeciwko zbornej, przeciwko drużynie Związku Sowieckiego, więc ten sukces smakował podwójnie. Nie tylko sportowo, ale i politycznie. Pobiliśmy, przepraszam za kolokwialne określenie, które wtedy cisnęło się na usta wielu, pobiliśmy ruskich. Te emocje wszystkie jakby pokazują jeszcze, że trwa ta, no można by z późniejszej perspektywy powiedzieć złota jesień epoki Gierka, że jeszcze wydawało się, że jeszcze dużo tego złota jest. Nie tylko medali, nie tylko sukcesów, ale nastrojów społecznych. Ale myślę, że pod tym złotem coraz więcej zbierało się problemów, w których już propaganda sukcesu nie była w stanie ukrywać tak skutecznie. To jest także moment bardzo ciekawy z punktu widzenia polityki międzynarodowej. Zanim przejdziemy do tych problemów wewnętrznych, kluczowych dla oceny 76 roku, czerwca, Radomia, Ursusa i tak powiedzmy o sytuacji międzynarodowej. Wspomniała pani redaktor o podpisaniu aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 75 rok, 1 sierpnia i o spotkaniu w Helsinkach z kanclerzem Helmutem Schmidtem ważnym następnego dnia także w Helsinkach Comme celui de a sécurité ouśmy lidu a władzy czesko-słowenska Uważajmy do uczestników stowieszenia Все мы принимая участие в заключительном że po dwóch latach wytężonej pracy mogliśmy wrócić powtórnie do Helsinek, do Finlandii, by ukoronować wielkie dzieło europejskiego odprężenia i współpracy. Otóż przypomnijmy, że akt końcowy KBWE miał ogromne znaczenie polityczne, Pozytywne dla Związku Sowieckiego, bo jakby sankcjonował cały ten układ jałtański, realnie istniejący już od 30 lat, ale teraz jakby wszystkie państwa europejskie i Stany Zjednoczone oraz Kanada biorące udział w tym procesie elsińskim, akceptowały formalnie panowanie czy dominację sowiecką na tym obszarze. Ale jednocześnie KBWE miało, jak się okazało, fatalny skutek dla Związku Sowieckiego, czego nie przewidywano chyba w tym stopniu. W tak zwanym trzecim koszyku aktu końcowego KBWE znajdowały się kwestie obrony praw człowieka. I ponieważ Związek Sowiecki, ale także Polska i inne kraje obozu podpisały dobrowolnie ten układ, w którym zobowiązywały się do jego przestrzegania, każdy, kto od tej pory będzie się powoływał na zagrożone prawa człowieka i będzie występował w ich obronie w krajach tzw. demokracji ludowej, będzie miał za sobą oparcie właśnie w tym akcie. I to uruchomi lawina, to może za duże słowo, ale w każdym razie serię organizacji, od Polski poczynając przez Czechosłowację, Sięgając aż do samego centrum, jak to później nazwie Ronald Reagan, Imperium Zła, czyli Związku Sowieckiego, na Litwę i do samej Rosji, organizacje, które będą powoływały się na obronę praw człowieka przy swoim istnieniu i przy swojej działalności dokumentującej naruszenia praw człowieka w tych krajach. To jest bardzo ważny dla tego punkt w historii rozwoju ruchów opozycyjnych, zwłaszcza w Polsce, ta nas tutaj najbardziej interesuje, ale w skali całego bloku. I druga sprawa, spotkanie Jerka z Helmutem Schmittem, jedno z wielu, ale to szczególnie ważne, bo ono wydawało się rozwiązywać problem, który do tej pory przeszkadzał w nawiązaniu lepszych stosunków rzeczywiście między Polską a RFN. Mimo ratyfikowania w 1972 roku układu o granicach z grudnia 70. Wciąż te stosunki polsko-niemieckie nie były dobre, wciąż mówiliśmy o rewizjonistach i tak dalej, i tak dalej. A i w Niemczech nas nie chwalono, mówiąc najdelikatniej. Wynikało to z faktu, że władze RFN chciały zagwarantować możliwość emigracji do swojego kraju kilkuset tysiącom chętnych z PRL-u, z ziem polskich, którzy powołując się właśnie na układ z 70 roku chcieli po prostu wyjechać do kraju albo rzeczywiście związanego z ich pochodzeniem niemieckim, albo po prostu powołując się jakoś na pewne elementy pochodzenia niemieckiego lub wręcz fikcyjne, one mogły nawet być, chcieli wybrać lepsze w sensie materialnym życie, jakie gwarantowało obywatelstwo Republiki Federalnej Niemiec, lepsze w sensie materialnym. Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli PRL, blokował te imigracje z oczywistych względów gospodarczych. No, upływ kilkuset tysięcy ludzi z ziem zachodnich nie mógłby nie wpłynąć na gospodarkę tego regionu. Stąd też właśnie targi i zahamowania, powiedziałbym, w tych relacjach związane z tym konkretnie problemem. Był jeszcze jeden problem, bardzo ciekawy z dzisiejszego punktu widzenia. Dzisiaj przecież dyskutujemy o... W kwestii odszkodowań Niemiec za straty zadane Polsce w II wojnie światowej. Warto przypomnieć, że ten temat istniał także w poufnych rozmowach polsko-niemieckich, mam na myśli RFN, w 1973-1974 roku. I stał się on powodem, czy pretekstem do zakończenia kariery jednej z najciekawszych i najbardziej tajemniczych jednocześnie postaci w epoce Gierka. Mianowicie wszechmocnego, jak się wydawało nadzorcę służb specjalnych w Politbiurze i w Komitecie Centralnym Franciszka Szlachcica. On bardzo pomógł Gierkowi zdobyć władzę w grudniu 70 roku i potem właśnie jako członek biura politycznego sekretarz KC brał udział w rozmowach z Niemcami. Podobno jak twierdził domagał się w nich odszkodowań za straty w II wojnie światowej. Oczywiście domagał się w imieniu rządu polskiego w wysokości 10 miliardów marek zachodnio-niemieckich co było odpowiednikiem około 5 miliardów dolarów ówczesnych. Na dzisiejsze pieniądze na pewno byłoby to pewnie 100 miliardów dolarów, nie mniej niż 50, gdzieś pewnie między 50 a 100 miliardów. Te żądania czy postulaty wtedy już zgłaszane, jakoś teraz o tym nie mówimy, a warto byłoby to przypomnieć, zostały potraktowane jako pretekst do Pozbycia się szlachcica w momencie, kiedy Gierek poczuł się zagrożony przez zbytnią władzę, jaką szlachcic miał nad aparatem bezpieczeństwa, policji i właśnie pod zarzutem przekroczenia kompetencji w rozmowach z Niemcami w lutym 1974 roku biuro polityczne skrytykowało bardzo szlachcica i doprowadziło do jego szybko usunięcia ze składu właśnie tej najwyższej władzy partyjnej, czyli biura politycznego. Przypominam tę kwestię, ponieważ już w 1975 roku nie ma jej w stosunkach polsko-niemieckich, już się nie mówi o odszkodowaniach i Gierek pozwala także na wyjazd w ciągu najbliższych lat 120 do 125 tysięcy osób poczuwających się do niemieckości. Ze Śląska, Armii Mazur do RFN. A więc postulaty niemieckie zostają spełnione. Kwestia odszkodowań za drugą wojnę światową zostaje, jak to się dzisiaj często mówi, dyskretnie zamieciona pod dywan. I stosunki polsko-niemieckie mogą kwitnąć. Helmut Schmidt nie może się nachwalić Gierka, jaki to jest wspaniały europejski dyplomata z którym można po niemiecku porozmawiać i udziela kredytu zarówno długoterminowej, jak i niskooprocentowanej pożyczki Polsce, która miała uruchomić kolejne inwestycje. To także jest bardzo ciekawy moment w stosunkach polsko-niemieckich, właśnie ta połowa lat 70. Nasz zwariowany świat. Wróćmy do kraju i problemów, które chciał rozwiązywać Gierek, jego ekipa, no właśnie problemów, no bo po co taki pomysł, żeby zmieniać konstytucję i wpisywać do niej socjalistyczny charakter państwa, PZPR jako przewodnia siła narodu i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami naszego bloku. Czy Moskwa tego oczekiwała? Moskwa oczywiście oczekiwała zacieśniania integracji. To jasne, to wynikało z samej istoty zarówno imperium i podległości w tym systemie, jak i z istoty ideologii komunistycznej, która przecież, jak to ogłosili Marx i Engels w 1848 roku, w manifestie komunistycznym nie zna granic, a więc ostatecznie granice powinny zniknąć. Granice państwowe wszystko powinno być połączone w jedną wielką światową republikę proletariatu. No tak się złożyło, że jej stolica jest w Moskwie wskutek rewolucji, która tam wybuchła w 17 roku, a zatem to zbliżanie się do Moskwy było niejako wpisane w istotę ideologicznej dyrektywy wynikającej właśnie z tego stanu rzeczy, że to Moskwa jest ośrodkiem głównym, politycznym rewolucji komunistycznej na świecie. Połączenie tej długofalowej ideologii z taktyką gierka, która polegała na tym, by dokumentować na każdym kroku swoją podległość w Moskwie i jednocześnie w zamian za to uzyskiwać pewnego rodzaju nieco dłuższą smycz czy przedłużenie tej smyczy trzymanej w Moskwie, co pozwala, czy pozwalać miało na kredyty na zachodzie, właśnie na te wizyty w krajach zachodnich, ale przede wszystkim na pozyskiwanie niezależnych od Moskwy środków finansowania rozwoju polskiej gospodarki, które Gierek miał nadzieję, że uda się spłacić także produkcją tejże polskiej gospodarki i tutaj się, jak wiemy, no niestety głęboko pomylił. Otóż właśnie to płacenie uległością, podległością wobec Moskwy za poprawę w stosunkach z krajami zachodnimi miało swój symboliczny wymiar, na przykład taki szczególnie haniebny wymiar w 1974 roku, kiedy z okazji 30-lecia PRL Gierek odznaczył Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari Leonida Breżniewa. Ten gest był dostrzeżony przez wielu Polaków, bo ten order akurat Virtuti Militari jest otoczony zupełnie wyjątkową, aurą szacunku, bo przecież przyznawany jest za zasługi na polu walki, za narażenie własnego życia w walce o polską niepodległość. Leonid Breżniew z narażaniem życia na polu walki o polską niepodległość na pewno nie miał nic wspólnego. Wielu odbierało ten gest jako pohańbienie pamięci wielu prawdziwych bohaterów polskich którzy zasłużyli najwyżej na najniższą klasę orderów Virtuti Militari. A tu Breżniew uzyskiwał Krzyż Wielki. Ale Gierek wiedział, że Breżniew jest kolekcjonerem orderów, panie profesorze. O tak, oczywiście z punktu widzenia pewnego rodzaju gry psychologicznej z Breżniewem to miało bardzo głęboki sens. I było dobrym posunięciem z tego punktu widzenia, bo Breżniew był trochę jak dziecko, naprawdę. Pod wieloma względami, kiedy czyta się jego niedawno opublikowane zapiski, to widać jak on przeżywał takie zabawki, którymi mógł się bawić. Uwielbiał przede wszystkim szybkie samochody, ale też ordery takie, które miały swoją historię, zwłaszcza tak wspaniałą jak Order Virtuti Militari, to także go autentycznie cieszyło. Na pewno Gierek zdobył bardzo wiele punktów, jak się to dzisiaj mówi, przyznając ten order Reżniewowi w 1974 roku. Dziś o wydarzeniach w Polsce w latach 1975-76. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej jedynki. Historia Żywa Mówi Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. Posłuchajmy teraz przemówienia, jakie wygłosił 26 stycznia w Londynie na zebraniu zorganizowanym przez Zrzeszenie Polskich Studentów i Absolwentów Wielkiej Brytanii profesor Leszek Kołakowski, jeden z sygnatariuszy Memoriału 59. Polska w najważniejszych kwestiach swojego istnienia narodowego jest zależna od Związku Sowieckiego bez względu na to, czy konstytucja wyraźnie tę zależność legalizuje czy nie. A wobec tego sens proponowanych poprawek czy zmian w konstytucji, jakąkolwiek formę one ostatecznie przybiorą jest zupełnie jasny. Chodzi o pseudolegalizację podwójnej niesuwerenności narodu. Niesuwerenności w stosunku do rządzącego aparatu, który nie jest ani wybierany, ani nadzorowany przez społeczeństwo oraz y, niesuwerenności w stosunku do obcego mocarstwa. Legalizacja tej drugiej niesuwerenności jest szczególnie drastyczna. No bo w rzeczy samej, jeżeli tak zwana przyjaźń polsko-radziecka, czy też przynależność do Bloku kierowanego przez Związek Sowiecki, jeżeli jest artykułem konstytucji, wynika stąd, że władcy sowieccy stają się legalnie strażnikami polskiej konstytucji. Breżniew był jak dziecko, a Gierek był... Prymusem z tym pomysłem zapisów konstytucji o socjalistycznym państwie, przewodniej sile narodu czy przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Jak pan ocenia z perspektywy protesty czy listy protestacyjne, które pojawiały się? po ujawnieniu tego pomysłu, no bo tak, 59 intelektualistów sporządziło taki list. Niebawem aż 101 ludzi kultury. Episkopat także wystosował memoriał. Czy patrząc z naszej perspektywy trzeba się zdumiewać taką frontalną akcją przeciwko temu pomysłowi zmiany konstytucji? Nie była to akcja frontalna. Front rzadko liczą w znaczeniu wojskowym. Tego słowa 100 czy 200 ludzi liczy się fronty w tysięcy żołnierzy. Tutaj na razie byli to sami dowódcy, bez wojska jeszcze. Taki tak, cywilny to, to jest... front, panie profesorze. Tak, nie, nie, naturalnie tak pół żartem nawiązuję do metafory przez panią redaktor zaproponowanej, bo ona jest, myślę, tutaj bardzo pożyteczna, żeby zastanowić się nad skalą tego zjawiska. To było zjawisko liczone w dziesiątki. Ostatecznie wszystkie listy protestacyjne, które powstały przed czerwcem 1976 roku, podpisało około 2000 osób. Tych listów było różnych, kilkanaście co najmniej, w różnych sprawach także, no bo chodziło, jak już mówiliśmy o tym, o los Polaków i ich dostęp do polskiej kultury w Związku Sowieckim, o kwestie właśnie zmian konstytucyjnych, o kwestie wolności słowa, a więc tych listów krążyło wiele i one świadczyły o narastającej jednak gotowości do zamanifestowania opozycyjnego stanowiska przez ludzi, którzy cieszyli się dużym autorytetem środowiskowym i w związku z tym mogli liczyć, że ewentualne ich prześladowania nie przemkną bez echa, będą nagłośnione przez Radio Wolna Europa czy przez inne kontakty międzynarodowe, przez ważne redakcje czasopism światowych polityczno-kulturalnych jak Le Monde prawda, czy Le Figaro że będą, krótko mówiąc, zabezpieczeni w ten sposób przed represjami za swoje akty sprzeciwu. To, że pojawiły się tego rodzaju listy, naturalnie miało ogromne znaczenie ośmielające następnych. No skoro są pierwsi ci znani, prawda, tacy jak Wybitni profesorowie Edward Lipiński, wybitny ekonomista, wybitna aktorka Halina Mikołajska, czy znani pisarze jak Stefan Kisielewski, czy pisarz młodszego pokolenia teść obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Julian Kornhauser czy pracownicy instytutów naukowych. Julian Stryjkowski tak, Julian Stryjkowski oczywiście dołącza się do jednego z tych listów także podpisująca wcześniej, kilkanaście lat temu, inne listy, zupełnie inne, potępiające przeciwników władzy komunistycznej Wisława Szymborska. Jan Olszewski no, Jana Olszewskiego nie wymieniałbym jednym tchem z nimi, tylko na zupełnie innej płaszczyźnie, bo to on był główną sprężyną tych listów. On był tutaj kluczową postacią w ich organizowaniu na pewno najważniejszą osobą. Podobnie jak wśród literatów, niewątpliwie taką rolę główną odgrywał Zbigniew Herbert. Myślę, że te dwa nazwiska przede wszystkim powinniśmy w tym kontekście zapamiętać. I naturalnie rola, jaką odgrywały te listy, była rolą przełomową w pewnym procesie dochodzenia do aktów odwagi przez tych, którzy byli mniej zabezpieczeni od owych znanych, głośnych, umocowanych w różnych wpływowych środowiskach ludzi. Można protestować przeciwko rozmaitym aspektom działań tej władzy. Ta władza to nie tylko sukcesy naszych sportowców, piękne filmy, ale to także właśnie choćby akt upodlenia polegający na wpisaniu wiecznej podległości Związkowi Sowieckiemu. Czy sprzeczny z pluralizmem politycznym, z elementarną wolnością polityczną Zapis o nadrzędnej roli jednej partii, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej W życiu politycznym kraju Można przeciwko temu protestować, a może trzeba nawet protestować Skoro tylu ludzi z różnych środowisk rozpoznawalnych No bo potem będzie i Aleksandra Śląska, i Wojciech Młynarski, i Wanda Wiłkomirska Naprawdę ludzie znani w społeczeństwie i rozpoznawalni Marian Brandys, wspaniały pisarz czy wybitny uczony, mediewista, historyk Gerard Labuda, to może ja, zwykły Kowalski czy Nowak, też powinienem jakoś zaprotestować. Tak, zaprotestował także Zdzisław Najder 3 maja. Założył konspiracyjne polskie porozumienie niepodległościowe. Jak oceniłby pan ten właśnie gest? To, powiedziałbym inaczej niż tamte listy, nie był gest. To był program polityczny i na tym polega wyjątkowe znaczenie PPN-u, czyli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Był to pierwszy sformułowany w kraju program polityczny, politycznego działania o bardzo szerokim czy odległym horyzoncie sukcesu, bo mówiący po prostu o pełnej niepodległości Polski, że nie można zrezygnować z celu niepodległości, że nie chodzi tylko o reformowanie ustroju, o łagodzenie jego kantów protesty przeciwko takim czy innym zapisom konstytucji PRL-u, ale o zastąpienie PRL-u niepodległą Polską. Polską, która nie musi prowadzić od razu wojny ze Związkiem Sowieckim, która oczywiście musi jakoś odnaleźć swoje miejsce w geopolitycznym miejscu, w którym się znajduje, ale dla której zabezpieczeniem będzie od wschodniej strony no Jednak stopniowa przemiana Związku Sowieckiego z uznaniem odrębnej, autonomicznej, a może w końcu niepodległej roli Ukrainy, Białorusi, Litwy. To było bardzo wyraźnie zaznaczone, a więc program nawiązujący do dziedzictwa myśli federacyjnej Piłsudskiego i do myśli reprezentowanej na emigracji przez ośrodek Giedroycia, przez kulturę paryską. A z drugiej strony program PPN-u podkreślał, że potrzebne jest Zwrócenie Polski do jednoczącej się Europy. Przecież to już jest czas, kiedy istnieje Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG i projekt integracyjny Europy no jakoś zaczynał nabierać pierwszych politycznych kształtów, a więc na to także zwracają uwagę twórcy PPN-u, jego programu i mówią, to jest nasz cel, tam powinniśmy dążyć wyjść stopniowo z tego obozu komunistycznego, w którym nie czujemy się, mówiąc delikatnie, najlepiej. Sformowanie dojrzałego programu politycznego. Tutaj ogromna zasługa właśnie Zdzisława Najdera, znów Jana Olszewskiego, Wojciecha Ładarczyka i współpracujących z nimi także intelektualistów czy pisarzy jak Jan Józef Szczepański czy Jakub Karpiński. Te osoby tworzą po prostu pierwszy dalekosiężny program polityczny emancypacji Polski z panowania sowieckiego epoki Kierka. Dramat owego dnia Przeżyliśmy ciężko wszyscy. Wy, całe społeczeństwo, biuro polityczne, rząd, ja osobiście ubolewam nad tym, iż w Radomiu, a także w Ursusie w toku likwidacji zajść szereg osób odniosło obrażenia. Najwięcej poszkodowanych, było wśród milicjantów. Niektórzy z nich pozostaną na trwałe inwalidami. Takie są to nasze fakty. Surowo kara dźwinnych! Surowo kara dźwinnych! Surowo kara Józef Teichma powiedział mi kiedyś w cyklu audycji Świadkowie Historii w Radiowej Jedynce, że podwyżki cen żywności u schyłku epoki Gomułki były potrzebne, ale został wybrany zły czas grudzień. 70. roku. Czy premier Jaroszewicz zapowiadając podwyżki cen żywności w czerwcu 1976 roku wybrał dobry czas, bo skutek był identyczny jak w 70 roku. Strajki, zajścia uliczne w wielu miastach i taki największy zasięg miały w Radomiu, w Ursusie i, i w Płocku. Problem cen żywności, które zostały zamrożone świadomie przez przywódców partii w 1971 roku, tego rodzaju kontrola nad rynkiem, nad cenami nie jest na dłuższą metę możliwa, realna. Musi prowadzić do kryzysu, a zatem uznanie faktu, że koszty produkcji, także tej żywnościowej wzrosły wydatnie. Że programy, które zresztą były rzeczywiście korzystne dla polskiej wsi, to trzeba podkreślić, takie procesy też się odbywały w epoce Gierka, a więc rezygnacja z przymusowych dostaw na rynek przez chłopów i objęcie chłopów ubezpieczeniami społecznymi. To niezwykle pozytywny ruch w polityce socjalnej związany właśnie z czasami Gierka. To wszystko pociągało za sobą koszty i w związku z tym ceny żywności istotnie nie mogły być wiecznie utrzymywane na poziomie z lat 60. Tyle tylko, że przy niewielkim bardzo wzroście zarobków społeczeństwo musiało odczuć podwyżkę cen jako zamach na swój względny bardzo dobrobyt. Próby rozwiązywania tego problemu po cichu ukrytymi podwyżkami cen wprowadzaniem jakichś nazw Zastępczych dla rozmaitych artykułów, ale nie pierwszej potrzeby. Na przykład wprowadzono zamiast krawatów, żeby droższe były, wprowadzono yy, zwisy męskie. Tak, zwis ozdobny męski, tak się to nazywało. Ten droższy rodzaj krawata. No ale w przypadku kiełbasy, cukru, masła nie dało się tego rodzaju sztuczkami oszukiwać klienta. I stąd desperacka trochę decyzja władz prl by tę podwyżkę ogłosić. Liczono na to, że na progu wakacji to może jakoś przejdzie bez echa, to właśnie nie jest ten moment przygotowań do świąt fatalny, jak się okazało w przypadku Gomułki, tylko że przed wakacjami no to ludzie gdzieś tam już myślą właśnie o tych czasach. może jakoś to się uda rozładować. Przygotowano oczywiście bardzo solidnie policję, ZOMO do tego, w pewnym sensie aresztowano, bo po prostu skierowano na przymusowe ćwiczenia wojskowe, ludzi podejrzewanych o możliwe reakcje polityczne na tego rodzaju decyzje władzy, Między m.in. Jacek Kuroń został wezwany na takie ćwiczenia wojskowe wtedy, powiedziałbym, zabrakło jednego w tym całym procesie. Mianowicie Jaroszewicz ogłaszając te wysokie bardzo podwyżki podstawowych cen artykułów żywnościowych, mięsa o 70%, masła i serów o 50%, cukru o 100%, które musiały uderzyć budżety domowe wszystkich Polaków. Jaroszewicz obiecał jednocześnie rekompensaty w płacach. Tyle tylko, że system tych rekompensat był zupełnie groteskowy, sprzeczny z elementarnym zdrowym rozsądkiem ludzi, którzy... Chcą mierzyć się z nastrojami społecznymi. To znaczy im więcej kto zarabia, tym większa będzie rekompensata. Czyli powiedzmy jak ktoś jest bardzo bogaty, to dostanie dużą bardzo rekompensatę. No wiadomo, że kiedy chodzi o ceny podstawowych artykułów żywnościowych, że podwyżka uderzy najbardziej w ubogie warstwy. A te ubogie warstwy zostały na lodzie, ponieważ obiecano im najniższe rekompensaty. I to wyprowadziło zdesperowanych robotników, Czasem pobudzonych do tego przez jeszcze bardziej zdesperowane ich małżonki, matki, siostry, wyprowadziło to właśnie ludzi znowu na ulicę. Jaroszewicz zapłacił za to później upokarzającym wycofaniem się z ogłoszonych podwyżek, po dramatycznych, tragicznych właściwie, bo przecież padli zabici. Co najmniej dwóch zabitych, nie licząc zmarłych, co najmniej dwóch także w niejasnych okolicznościach oskarżanych przez władzę o inspirowanie zajść. Wtedy w czerwcu kilkuset rannych, tysiące aresztowanych, tysiące ludzi, których przepuszczono przez tak zwane ścieżki zdrowia, czyli po prostu bito ich czasem do nieprzytomności pałkami, pięściami policyjnymi. To był naprawdę nie mniej ważny symbol epoki Gierka od Ziemi Obiecanej, innych wspaniałych produkcji kulturalnych z tego czasu i może właśnie wtedy Ziemia Obiecana. Jej finalna scena, kiedy wielki kapitalista wydaje rozkaz strzelać do robotników, nabrała zupełnie nowej wymowy, bo teraz nie było co prawda strzelania jak w grudniu 70 roku, ale znowu w ruch poszły armatki wodne, pałki, przemoc państwa, jego aparatu policyjnego wobec dziesiątków tysięcy zwykłych robotników i robotnic. Jaroszewicz musiał odwołać podwyżkę, przybierze ona bardziej zawoalowaną formę. Znaczy oczywiście cukier pozostanie tak drogi, jak to ogłoszono, ale wprowadzone zostaną kartki na cukier. Ten tańszy, prawda, ten po starej cenie. Niemniej sam powrót do systemu kartkowego, który wtedy się zaczyna, no jest czymś upokarzającym, czyli znów wracamy do czasów jakby po wojnie. Zaczęło się od cukru, potem będą następne wprowadzane na kartki. I to jest właśnie moment już niewątpliwie kryzysu o którym pani redaktor wspomniała na początku naszej audycji Zmierzchu epoki Gierka Czerwony radą, pamiętam ściny, jak zbite pałką ludzkie plecy, szosę 7 na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy, strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków, pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Wobec protestujących zastosowano represję. Reakcja ludzi była taka, że zaczęto tworzyć grupy wsparcia, społeczną pomoc finansową oferujące. I to jest początek historii o powstaniu Komitetu Obrony Robotników 23 września 1976 roku? Tak, oczywiście, to jest bardzo ważna data, choć ona ma swoją prehistorię, o której trzeba też parę słów powiedzieć, no bo jest dystans czasowy między 25 czerwca, tymi spontanicznymi protestami robotniczymi w Ursusie, Radomiu i Płocku, a 23 września, kiedy został ogłoszony Komitet Obrony Robotników. W ciągu tego okresu, od czerwca do września, pomoc szła od pierwszego dnia do represjonowanych robotników i jej pierwszymi organizatorami, warto to przypomnieć, byli przede wszystkim ludzie związani z środowiskiem warszawskiej drużyny harcerskiej im. Romualda Trauguta, tak zwanej czarnej jedynki. Przede wszystkim był to Antoni Macierewicz, Wojciech Onyszkiewicz, Piotr Naimski, Wojciech Fałkowski. Ta czwórka przede wszystkim zainicjowała tę pomoc, odwołując się do doświadczenia czy etosu harcerskiego, prawda? Są ludzie w potrzebie, trzeba im pomóc. Tu może warto przypomnieć jeszcze głębszą genezę tego ruchu. Otóż ludzie, którzy rozpoczęli tę akcję pomocową dla prześladowanych robotników, zwalnianych z pracy, bo pamiętajmy kilka tysięcy ludzi zostało zwolnionych z pracy po 25 czerwca w tych właśnie trzech miejscach, Radomiu, Ursusie i Płocku i trzeba było im pomóc przetrwać, zdobyć środki na życie. Tego rodzaju akcja pomocowa, nie dla zwolnionych z pracy, ale dla tych, którzy pojawili się w Polsce bez środków do życia, była na dużą skalę organizowana, o czym mało pamiętamy, w 1956-1957 roku w stosunku do ponad 200 tysięcy Polaków, którzy wtedy mogli wrócić w ostatniej fali repatriacji ze Związku Sowieckiego. I teraz, 20 lat później, te same doświadczenia jakby były wykorzystane przy organizowaniu także masowej pomocy dla robotników prześladowanych, pozbawionych środków do życia. Do środowiska związanego z Macierewiczem Naimskim, Wojciechem Onyszkiewiczem, nie mylić się, z Januszem Onyszkiewiczem, późniejszym ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, te dwie osoby nie mają ze sobą nic wspólnego poza nazwiskiem. A więc poza tą grupą, w której liderem był Macierewicz, ważną rolę odegrała także grupa związana z Kikiem Warszawskim, gdzie rolę jednego z organizatorów odgrywał Henryk Wujec. Później dojdą inne środowiska. Jak to robiono? No po prostu zbierano środki na zasadzie zbiórki społecznej, szukano informacji o potrzebujących i przekazywano bezpośrednio tę pomoc do potrzebujących w formie czy to pieniędzy, czy to zorganizowanych ubrań czy ubranek dla dzieci, pomocy w postaci lekarstw. Ta praca społeczna wiązała się także z decyzją, by obserwować procesy, które wytaczano oskarżonym o udział w tzw. zajściach radomskich, ursuskich i płockich. I tu oczywiście pomoc polegała na nie tylko obserwowaniu, czyli wysyłaniu niezależnych obserwatorów w przebiegu tych procesów, ale bezpłatnej pomocy prawnej, świadczonej przez wybitnych prawników, takich właśnie jak Jan Olszewski. Działacze tej harcerskiej czy postharcerskiej opozycji nie byli znani całej Polsce czy światu i w związku z tym właśnie padł pomysł, ażeby spróbować zbudować komitet jakby złożony po części przynajmniej z tak zwanych znanych nazwisk, tych właśnie, które wcześniej podpisywały listy protestacyjne w sprawie Polaków, ZSRR czy zmian w konstytucji i w ten sposób ogłosić jawną czapkę, by tak rzec, dla tej organizacji pomocy, masowej pomocy dla tysięcy prześladowanych robotników. Komitet Obrony Robotników był właśnie ową formalnie ogłoszoną czapką całej organizacji. Warto na pewno przypomnieć założycieli koru. W kolejności alfabetycznej byli to Jerzy Andrzejewski. Pisarz Stanisław Barańczak, poeta Ludwik Kon, działacz opozycyjny o tradycji socjalistycznej Jacek Kuroń, który w międzyczasie wyszedł na przepustkę z ćwiczeń wojskowych, na które został przymusowo powołany. Edward Lipiński, wybitny ekonomista Jan Józef Lipski, jeden z głównych organizatorów tych protestów. Antoni Macierewicz, właściwy twórca koru. Piotr Naimski Antoni Pajdak, jeden z 16 oskarżonych w procesie moskiewskim w 1945 roku. Józef Wybitny także przedstawiciel środowiska hakowskiego, Aniela Steinsbergowa Adam Szczypiorski, ksiądz Jan Zieja, weteran wojny XX roku i kapelan AK i wreszcie Wojciech Ziębiński. Dojdą później m.in. aktorka Halina Mikołajska, Mirosław Chojecki. Bogdan Borusewicz, czy Adam Michnik, kiedy wróci z wyjazdu do Paryża na zaproszenie Jean-Paul Sartre, bo akurat w 1976 roku przebywał na zaproszenie francuskiego intelektualisty lewicowego właśnie w Paryżu i w założeniu koru udziału nie brał. To fenomen, że byli to ludzie o różnych odcieniach politycznych. Byli tam zwolennicy tradycji lewicowej, nawiązującej do dziedzictwa marksistowskiego, jak Jacek Kuroń, choćby twórca przecież Czerwonego Harcerstwa drużyn walterowskich. I byli z drugiej strony przedstawiciele tego harcerstwa odwołującego się do tradycji niepodległościowej, katolickiej, tacy właśnie jak Antoni Macierewicz, czy do tradycji piłsudczykowskiej niepodległościowej, jak Wojciech Ziembiński. Różny sposób myślenia o Polsce, ale reagujący w jeden sposób na krzywdę społeczną, która się dokonała wraz z prześladowaniami robotników w 76 roku. I to jest najważniejsze znaczenie koru: Zmobilizowanie społeczeństwa do solidarności w obliczu krzywdy społecznej, w obliczu przemocy, którą znów reprezentowało państwo. Była to audycja Historia Żywa.